Tak sobie myślałem, zostanę biznesmenem Będę miał kabony to nie z żadnym problemem Będę dobrze się bawił, jeździł mercedesem Zostanę biznesmenem, ale nie na przykład resem Będę kręcił interes i to nie zawsze legalne Ty będzie naprawdę, to nie słowa banane Kupię włoski garnitur i czarną walizkę Nie powiem o korupcji, bo to tematy ślidkie Jednak wiem na pewno, ja jestem tego pewien Jeśli ktoś zapyta, ja powiem, że nie wiem co robi ta walizka Pełno brudnych dolarów, powiem, że to fundusz na zakup browarów Założę firmę zwaną zioło z Holandii to nie będzie komedia, tak jak rodzina bardziej Będę jeździł do biby moim mercedesem Nie będę już foxem, tylko panem prezesem Zobaczycie kiedyś, wiedzy, kiedyś wam udowodnię, że zamienię na garnitur moje szerokie spoty Zostanę biznesmenem, będę jeździł drogim autem Będę miał własne biuro, będę pierwszą sekretarkę Dzień w dzień będę nosił laczki i krawat No i białe skarpety, bo to przecież jest podstawa Ludziom czaku na pokaz. Że ma się klas, zajechać z piskiem opot Na łącznik mecenasem Trzeba by się tylko dostać Szybciutko na sam szczyt, żeby wstawić szefowej jakiś dobry kit Jeśli wszystko się uda, normalnie będzie kit Będę już ustawiony do dni swoich końca Opalając się w promieniach jamajskiego słońca Będę pił te winy leżąc przy tym wygodnie Zobaczycie kiedyś wszyscy, kiedyś wam udowodni za lat może kilka, a może kilkanaście Mam taką nadzieję, która nigdy nie zgadnie Że zostanę biznesmenem najwyższej klasy Będę kręcił interesy, mając w rękawie asy Będę miał pełno floty, bo biznes swój rozkręcę Nie zostanę w miejscu, bo chcę więcej i więcej Ściągał będę harapcze, podjadę limuzyną Jak gościu nie zapłaci, to nam kurwy wysuną Osił moich bodyguardów, z baseballami wpadnie Bo to prawdziwa mafia, Troszkę przy nas badnie Na śmierć Pershinga, ja znam rozwiązanie Wkuruj mnie, koleś, Tomu rozwaliłem bania Yo mec...